Umi komu sa Naruto Mocny jest. Wygląda na to, że łatwo mi nie pójdzie. Ale nie mam wyboru. Muszę ratować przyjaciół. Wszystko w moich rękach. Światło kontra ciemność. Dwa oblicza gary. A? I właśnie dlatego nie masz ze mną szans. A. Dopóki będziesz walczył w obronie innych, dopóty nie osiągniesz wyższego poziomu. Zwycięzca może być tylko jeden. I dopiero on poczuje, co to znaczy sens istnienia. Zapomnij o przyjaciołach i walcz tylko dla siebie! Jesteś szalony. Zapomnieć o przyjaciołach? Kierując się tak banalnymi uczuciami jak przyjaźń i lojalność, szybko przegrasz. Śmiało wygada się póki możesz, bo za chwilę na zawsze zamknę ci jadaczkę. <śmiech> Nie wiesz, co to znaczy prawdziwa siła. Już po tobie! <śmiech> Dlaczego, Jasia Maru, dlaczego to zrobiłeś? Nie rozumiem. Powiedz, dlaczego. Powiedz. Miłość to pragnienie serca, by służyć komuś bliskiemu, dbać o niego, troszczyć się, jak moja siostra o ciebie. Myślałem, Jasia Maru, że jestem dla ciebie ważny jak mogłeś to był rozkaz dostałem polecenie by cię zniszczyć Gara. taka była wola twojego ojca mój ojciec? dlaczego chciał? Urodziłeś się, nosząc w sobie szukaku ducha piasku. Przez wiele lat byłeś jedynie częścią wielkiego eksperymentu. W pewnym momencie stało się jasne, że nie możesz kontrolować owego ducha, który posiada ogromną moc piasku. Nadejdzie taki dzień, że staniesz się zbyt niebezpieczny dla wioski. Dlatego miałem cię zgładzić, zanim to nastąpi. <śmiech> Musiałeś wykonać rozkaz, prawda? Nie miałeś innego wyboru. Mogłem odmówić. Tak, wiedziałem o planie Lorda Kazekage. I gdybym nie chciał, nie musiałbym tego robić. W głębi serca, nienawidzę cię, gara. Zawsze tak było. Moja siostra musiała umrzeć, żebyś ty się narodził. Nigdy ci tego nie wybaczę. Dla ciebie poświęciła swoje życie, zapłaciła najwyższą cenę. Umarła, zsuwając na wioskę klątwę. Imię, które nosisz, wybrała twoja matka. Masz na imię Gaara. To imię oznacza demona, który kocha tylko siebie. Ty także nie będziesz kochał innych. Musisz troszczyć się wyłącznie o siebie i walczyć jedynie o swoje życie. Tylko wtedy masz szansę, żeby przetrwać. Twoja matka celowo wybrała ci takie imię. Nie zrobiła tego dlatego, że cię kochała. Twoje imię nie jest owocem jej miłości. Nie. Dała ci je, bo szczerze nienawidziła tej wioski. To była część jej klątwy. Bardzo chciała, żebyś żył. Jej nienawiść żyje w tobie. Nikt inny cię nie kochał, Gaara. Nigdy. Ty także nie będziesz kochał innych Musisz troszczyć się wyłącznie o siebie I walczyć jedynie o swoje życie A więc to tak Teraz Już rozumiem Zostałem sam Od tej pory nie będzie mi na nikim zależało Nikogo już nie pokocham Jestem zupełnie sam Tylko ja co jest? Dlaczego nie atakujesz? Już ci nie zależy na twoich bliskich przyjaciołach? Dlaczego Naruto nic nie robi? To nie jest w jego stylu! Nad czym się zastanawia? Muszę szybko pomóc Sakurze, choćby nie wiem co... Ale jak? Muszę szybko pomóc Sakurze, choćby nie wiem co... Ale jak? A, wiem! Zużyję przy tym bardzo dużo czakry, ale co tam. Czas przywołać króla rogów! Hmm? Jutsu przywołania! O co chodzi, czego chcesz? Obyś miał dla mnie jakąś przekąskę. Bo niczego nie będę robił za darmo! Nie denerwuj mnie, zaczynamy mieć was dość cuchnące ropuchy! O! przeciwnik płazów się znalazł, wiesz co ja na to? Lle. Słuchaj, nie mam czasu na zabawy, ty mała oślizgła ropucho. Jak to się stało? Po tylu treningach tylko na tyle mnie stać? Musi mi się udać, tylko ja mogę ich uratować. <śmiech> Martwisz się o przyjaciół. To twój poważny błąd. Ja walczę tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Znów się przeobraża. Możesz ją uwolnić tylko, gdy mnie zaatakujesz i pokonasz. Ale pośpiesz się. Z każdą chwilą piasek jest coraz twardszy. Sakura. Jest coraz bliżej całkowitego przejęcia. A gdy to nastąpi, wszyscy zginiemy. Te oczy. Jaskowy To było żałosne! A, cicho! A tak w ogóle kim jest ten dziwak? A. Muszę ci przyznać, Sensei, Jesteś bardzo zawzięty. Czy już zapomniałeś, Orochimaru? <śmiech> Powtórzę jeszcze raz, wioska ukryta w liściach jest moim domem, a ja jestem głównym filarem tego domu. Filarem? Jesteś jedynie spróchniałym drzewem, które za chwilę runie. Dopóki żyje mieszkaniec wioski, który będzie walczył w obronie swoich przyjaciół i odda za nich życie, dopóty filar tej wioski nie upadnie! Przekonamy się. Heh, nie lekceważ Hokage! Niemożliwe! Ale jak to? Przecież zużyłeś już prawie całą swoją czakrę! Nie tylko czakra jest źródłem siły. Prawdziwa moc rodzi się z wielu czynników! Oczy pełne samotności. Widziałem to spojrzenie. W lustrze. Gara zmienia się w potwora, tak jak ja. Pamiętam, jak ich nienawidziłem, bo oni nienawidzili mnie, a ja nie rozumiałem dlaczego. Nie wiedziałem, o co żyję. Lis, duch, który zabił rodziców i ruki i zniszczył naszą wioskę, przejął twoje ciało. Masz w sobie lisa o dziewięciu ogonach. Dowiedziałem się wtedy, że mieszka we mnie demon. To nie była moja wina, ale ludzie uważali inaczej. To było straszne. I wtedy... Hej, Naruto, może w przerwie masz ochotę na ramen? Tak, świetny pomysł! Z kawałkami wieprzowiny! Heh, <grym> jesteś frajerem. Po co ty w ogóle trenujesz, co? Masz rację, bez treningu też ci z łatwością dokopię. Czy Sasuke mówił ci przypadkiem, co o mnie myśli? Nie, nie mówił. No. Ale jeśli chcesz, to powiem ci, co ja o tobie myślę. Eee, czekaj, dokąd idziesz, co się stało? Czas na wyżerkę! Mm. No, to nie możesz jeść w kółko tego samego. Jeśli chcesz zostać ninjo, musisz odżywiać się zdrowo, na przykład zieloną. Bardzo proszę. Ech, nie przepadam ze zielonym kolorem! I wtedy pojawili się ludzie, którym nie byłem obojętny. Poczułem się lepiej. Znacznie lepiej. I mimo tego, że nadal miałem w sobie demona i dla wielu ludzi po prostu nie istniałem, to nie byłem już zupełnie sam. Po długim okresie smutku znowu poczułem się szczęśliwy. Naprawdę, naprawdę szczęśliwy. Zacząłem na nowo cieszyć się życiem. Znów mogłem być sobą. Ale gdy pomyślę o czasach, zanim spotkałem moich przyjaciół, to ogarnia mnie strach. Czuję ból i widzę ciemność. Jakim byłbym człowiekiem, gdybym został po ciemnej stronie? Samotnym. Właśnie dlatego rozumiem garę. To już wyłącznie dawne wspomnienia. Kiedyś pytałem się mi, po co żyje. Ale teraz już wiem. Żyję po to, aby pozbawiać życia wszystkich dookoła mnie. Tak się składa, że Gara też był tam, gdzie ja. Całkiem sam. Tak jak ja znalazł się w bezdennej otchłani ciemności i bólu. Tylko, że w niej pozostał. Dlatego jest zupełnie sam. Walczy wyłącznie dla siebie. Może ma rację. Może dzięki temu jest silniejszy. Czyżby przyjaźń naprawdę była oznaką słabości? Jeśli Gara ma rację, to czy mam z nim jakiekolwiek szanse? Co tak stoisz? Czyżbyś się mnie bał? A może nadal kombinujesz, jakby tu uratować przyjaciół? Głupcze. Zapomnij o nich. Myśl wyłącznie o sobie. Kochaj tylko siebie. Tylko tak można zostać najsilniejszym. Co jest? Dotychczas byłeś pyskaty i odważny. Pokaż mi swoją siłę. A udowodnię ci, że masz jej zdecydowanie za mało. Zaatakuj, tchórzu. Sam się o to prosiłeś! Wielocieniste klon Jutsu! Sztyl wiatru! Spustoszenie Piaskowej Burzy! Po prostu jest Nie Niedobrze. Chyba się z tobą trochę pobawię. Popatrzę, jak się przede mną płaszczysz i błagasz o litość. A, a Naruto... Co to... było? I powtórka! A, a, a, a, a, a, a. Walcz, Naruto! Co... Co to za uczucie? Piaskowe Ha? Czuję coś dziwnego. A! Czuję moc! Co? A co on robi? Wracają mi siły. A! Jakby mnie w środku paliło.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 Udział wzięli Adam Pluciński, Łukasz Lewandowski, Adrian Perdion, Tadeusz Borowski, Marcin Przybylski i inni. Ciekawe, co na to ci wszyscy, którzy nie wierzyli, że kiedyś zostanę Hokage? Szczękaj im opadnie, bo za chwilę dam szkołę temu potworowi! Użyję swojej najsilniejszej broni, Jutsu Transformacji Jutsu Przywołania Cienistego Klon Jutsu. Zobaczycie! Nie bez powodu uważają mnie za najbardziej nadpobudliwego ninja. Ten gość nie wie, co go czeka. W następnym odcinku z podręcznika Technik Naruto. Zapnijcie pasy!